W seri serii wykładów pod wspólnym tytułem "Wrogowie, z którymi walczymy, Derek Prince rozpoznaje czary w ich formach i przejawach jako uniwersalną religię upadłej ludzkości. Badając i je, odkrywa jednocześnie praktyczną strategię służącą osiągnięciu zwycięstwa nad czarami. Oto "Wrogowie, z którymi walczymy, część czwarta pod tytułem Zwycięstwo Kościoła. To jest czwarty i ostatni wykład z naszej serii pod tytułem "Wrogowie, z którymi walczymy. My, to znaczy Boży Ludzie Kościół Jezusa Chrystusa W poprzednich dwóch wykładach mówiłem o siłach, które ja wierzę są głównymi wrogami, z którymi Kościół ściera się dzisiaj Pierwszą siłą są czary, a drugą duch lub moc antychrysta Czary zdefiniowałem jako uniwersalną religię upadłej ludzkości czary są środkiem przy pomocy którego człowiek przez wieki szukał kontaktu ze zbuntowanym królestwem aniołów szatana w niebiosach. chcił w różny sposób czasem jak bogów antychryst jest innego rodzaju duchową mocą która występuje tylko tam gdzie była uprzednio wyznawana Ewangelia Jezusa wyjaśniam, że słowo anty ma dwa znaczenia Pierwsze przeciw, a drugie zamiast. Moc antychrysta jest wymierzona przeciwko Jezusowi, prawdziwemu Mesjaszowi. Najpierw po to, to, aby Go wyeliminować, usunąć, a następnie zastąpić fałszywym Mesjaszem. Wyrażają też pogląd, że ta duchowa moc jest bardzo aktywna w obecnym Kościele. Próbowałem dać Wam także małą ilustrację tego, jaka w moim przekonaniu będzie ostateczna manifestacja ducha antychrysta, samego antychrysta, czyli bestii. Teraz chcę przejść od rzeczy negatywnych do pozytywnych. Ostatni wykład chcę poświęcić zwycięstwu Kościoła. W celu pokazania, w jaki sposób możemy być posłuszni Bogu i zwyciężać środkami, które Bóg nam zapewnił, próbowałem krótko zdefiniować głównych wrogów, z którymi walczymy. Uważam, że pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrozumieć, jest następująca. Wszystkie obietnice zamykające Biblię, wszystkie obietnice z księgi objawienia świętego Jana oraz ostateczne objawienie się Jezusa swojemu Kościołowi, Wszystkie te pozytywne obietnice są przeznaczone tylko dla tych, którzy zwyciężają. Nie ma obietnic dla pokonanych. Paweł mówi, nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięże. Uważam, że w ostateczności mamy tylko dwie możliwości. Albo będziemy zwycięzcami, albo zwyciężonymi nie ma trzeciej możliwości i nie ma pozytywnych obietnic Bożych dla tych, którzy pozwalają się pokonać. W drugim i trzecim rozdziale objawienia Jana mamy słowa, które Jezus przestał do każdego z siedmiu kościołów i ostateczna obietnica dla każdego z nich przeznaczona jest dla zwycięzcy. Nie ma obietnic dla tego, kto nie zwycięża Myślę, że musimy podejść do tego bardzo poważnie Bóg uczynił zwycięstwo osiągalne dla każdego z nas Oczekuje od nas, że będziemy zwyciężać Zostało to podsumowane w jednym wersecie przy końcu Księgi Objawienia Objawienie Jana, rozdział 21, werset 7 Zwycięzca odziedzicie to wszystko i będę mu bogiem, a on będzie mi synem. Tak więc, zwycięzca otrzymuje wszystko, zaś ten, kto nie zwycięża, nie bierze niczego. To jest skończone, całkowite. Tak albo tak. Jednym z ogromnych kłamstw, które diabeł podsuwa chrześcijańskiemu Kościołowi, jest przekonanie, że istnieje coś pośrodku nie jestem naprawdę zwycięzcą ale nie przejmuję też faktu że jestem pokonany nie sądzę aby Nowy Testament przewidywał jakąś pośrednią drogę tak więc mówimy o zwycięzcach na przestrzeni historii Kościoła zawsze pojawiały się w nim grupy ludzi które uważały się za zwycięzców. W ciągu mojego chrześcijańskiego doświadczenia, która liczy 50 lat, spotkałem dwie albo trzy takie grupy. Chcę Wam coś powiedzieć. Jeśli kiedykolwiek natkniecie się na grupę, która zechce zwerbować Was mówiąc, jeśli chcę być w porządku, to musisz przyłączyć się do nas, to przyłączając się do niej, możecie być pewni jednej rzeczy. Postąpiliście źle. Nikt nie ma monopolu na zwyciężanie. To nie jest kwestia nazwy. To nie jest kwestia doktryny. To jest samo życie. Teraz mówię do zwycięstwa Do tych, którzy są przekonani Poprzez wiarę w Pismo Święte i Jezusa Że jest możliwe zwyciężanie Pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć Aby poradzić sobie z szatańską siłą jest bardzo ważna i podstawowa. Jest nią fakt, że Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie wymierzył Szatanowi całkowitą, niezmienną, ostateczną i nieodwracalną klęskę. Jeśli tego nie zrozumiesz, nie będziesz miał żadnej podstawy, aby zwyciężać. Powtórzę to jeszcze raz. Całkowitą, niezmienną ostateczną i nieodwracalną klęskę. Nie ma niczego takiego, co Satan mógłby zrobić, aby zmienić ten fakt. Jezus umierając na szczerze, powiedział, wykonało się. Istotnie, wykonało się. Nic nie musi być dotane do tego, co zrobił i nic nie może być kiedykolwiek odjęte od jego dzieła. Zostało to stwierdzone bardzo wyraźnie w liście do Kolosa, w rozdziale drugim, w wersetach od 13 do 15. To to skomplikowane stwierdzenia i mógłbym resztę tego wykładu spędzić na próbie wytłumaczenia, co one znaczą, ale nie mam zamiaru tego robić. Chciałbym tylko szczególnie podkreślić jedno stwierdzenie. List do Kolosa, rozdział drugi, wersety od 13 do 15 i was, którzy umarli w tych grzechach i w nieobrzesanym ciele waszym wespół z Nim, Jezusem Chrystusem, ożywił, ożywił Bóg Ojciec. Odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas ich dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz Odniósłszy w nim triumf nad nimi. Zacznijmy od wersetu zamykającego przytoczony fragment. Nadziemskie władzy i zwierzchności wspomniane tutaj są tymi samymi, o których była mowa w liście do Efezjan w rozdziale 6 w 1. Nasz bunt przejmuje przeciwko zwierzchnościom i mocom na różnych poziomach władzy Królestwa Szatana. Oto przeciwko komu walczymy. Musimy zrozumieć, że Jezus publiczny mu wykonawców do ich całkowitej klęski. Słowo użyte w tym miejscu w oryginale znaczy odniósł triumf. Co oznacza to wyrażenie? Wyrażenie to jest częścią kultury imperium rzymskiego. Kiedy rzymski wódz odniósł jakieś szczególne zwycięstwo na wojnie, to po powrocie do Rzymu Senat uchwalał jego triumf. Umieszczano go w rydwanie Zaprzężonym w do konia I prowadzono ulicami Rzymu Wszyscy mieszkańcy miasta Stali wzdłuż ulic Wiwatując na jego cześć A za nim posuwały się Wszystkie dowody jego zwycięstwa Władcy i dowódcy Których pokonał Byli prowadzeni w łańcuchach Następnie cała rzesza jeńców a w niektórych przypadkach wprowadzono nawet dzikie zwierzęta, charakterystyczne dla terenów, na których wprowadzono podboje, a nie znane dotąd mieszkańcom Rzymu. To właśnie jest triumf. To nie jest odniesienie zwycięstwa. To świętowanie zwycięstwa, które już zdobyto. Paweł, mówiąc o triumfie Chrystusa, podkreśla, że po śmierci i zmartwychwstaniu Jezus został umieszczony w triumfalnym rydwanie i poprowadzony poprzez niewidzialny świat a za nim szły wszystkie szatańskie siły prowadzone w łańcuchach to jest całkowite zwycięstwo dokonując tego zwycięstwa Jezus zrobił dla nas dwie rzeczy mogę o nich tylko krótko wspomnieć pierwsza odnosi się do przeszłości musimy pamiętać że wielką bronią szatana przeciwko nami jest wina tak długo, jak długo udaje Mu się utrzymać nas w poczuciu winy, nie jesteśmy dla Niego godnymi przeciwnikami. Poprzez zwycięstwo na krzyżu Jezus rozprawił się z problemem winy. W odniesieniu do przeszłości Jezus zagwarantował przebaczenie wszystkich przeszłych grzechów. Jest powiedziane, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, słowo wszystkie jest bardzo ważne. Musimy wierzyć, że wszystkie grzechy, które kiedykolwiek popełniliśmy, są przebaczone. Jeśli mamy choćby jeden nieprzebaczony grzech, szatan użyje go przeciwko nam, aby nas niepokoić i uczynić nas nieefektywnymi. Druga rzecz, którą uzyskaliśmy dzięki zwycięstwu Jezusa, jest bardziej skomplikowana. Ale pozwólcie, że powiem krótko. Jezus zniósł prawo Mojżesza jako środek do osiągnięcia sprawiedliwości przed Bogiem. Jezus nie zniósł go jako części Słowa Bożego, nie zniósł go jako części historii Izraela, nie zniósł go jako nauki, którą czerpiemy z prawa mojżeszowego, ale zniósł prawo mojżeszowe jako warunek konieczny do osiągnięcia sprawiedliwości. Jak długo prawo było koniecznym wymogiem, za każdym razem, kiedy chcieliśmy być usprawiedliwieni, szatan mu powstać i wskazać na jakieś przykazanie, jakieś polecenie, któremu nie podporządkowaliśmy się, mówiąc, tu Cię mam. Nie masz prawa zbliżyć się do Boga, ale Jezus umierając na krzyżu położył kres prawu w tym względzie. A Słowo Boże wyraża to bardzo obrazowo. Usunął go, przybiwszy go do krzyża. Kiedy przechodzimy pod krzyż, nie jesteśmy pod prawem. Teraz już nasze usprawiedliwienie nie zależy od wypełnienia przykazań, ale od wiary. Jesteśmy usprawiedliwieni, sprawiedliwi przez wiarę. Prawda ta staje się dla mnie zawsze bardzo żywa Kiedy patrzę na Jezusa i Piotra Podczas ostatniej wieczerzy. Jezus powiedział do Piotra Nim kur zapieje Trzykrotnie się mnie zaprzesz Piotr stwierdził, że to niemożliwe Ale wiemy, że się zaparł A Jezus powiedział Ja zaś prosiłem za Tobą Nie o to, żebyś się mnie nie zaparł Lecz o to Aby nie ustała wiara Twoja Jeśli wytrwasz w wierze, Ona cię przeprowadzi Nigdy nie oddawaj się od swojej wiary, niech żaden upadek, żadne oskarżenie, niech nic Cię nie oddzieli od wiary, że Jezus umarł zamiast Ciebie, przyjął Twoje grzechy, stał się grzechem za Ciebie i ofiarował Ci szaty swojej nieskazitelnej sprawiedliwości. Czy wiesz, co to znaczy być usprawiedliwionym? To nie należy do tego wykładu, ale jest bardzo ważne Jest to termin prawniczy Zostałeś postawiony Przed niebiańskim sądem I ten wydał wyrok Werdykt brzmi niewinny Cudownie Jestem niewinny Szatanie możesz mówić co chcesz Możesz pokazywać wszystkie moje grzechy, Wszystkie upadki Wszystkie moje braki I ja się z Tobą zgodzę Mogę Ci nawet powiedzieć o rzeczach, o których nie wiesz ale sąd niebiański wydał wyrok uniewinniający. Jestem zaliczony do sprawiedliwych. Jestem usprawiedliwiony. Sprawiedliwy. Tak, jak gdybym nigdy nie zgrzeszył. Jeśli stoisz na takim gruncie, to w zwycięstwie, które Jezus już osiągnął, jesteś więcej niż zwycięstwo nad szatanem. Jeśli startujemy z jakiejkolwiek innej pozycji, to nigdy nie osiągniemy zwycięstwa. Jedyną podstawą jest krzyż. I tak pozbawiając Szatana jego broni przeciwko nam, tej znakomitej, niezastąpionej, czyli winy, Jezus wyposażył nas w broń, którą możemy pokonać Szatana. To jest to jest druga część tego dzieła drugi list do Koryntian rozdział 10 wersety od 3 do 5 Ruth i ja czynimy to wyznanie myślę, że teraz zrobimy to razem z Wami mamy wiele fragmentów z Pisma Świętego myślę, że około 50 których używamy jako podstawę naszego wyznania w duchowej walce ten jest jednym z nich drugi list do Koryntian rozdział 10 wersety od 3 do 5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 Cóż to za zwycięstwo? Mamy broń, która nie jest cielesna. A więc jaka jest? Duchowa. Innymi słowy, nie używajmy bomb, ani czołgów, ani karabinów, ponieważ nie walczymy z osobami w ciele. Taka broń jest bezużyteczna. Ale zamiast fizycznej, materialnej broni, dano nam broń duchową, którą możemy użyć do burzenia warowni, czy ich warowni, szatańskich. Jeśli zwróciliście uwagę na ostatni werset, to zauważyliście, że w różnych przekładach użyto różnych określeń, mamy argumenty, rozumowanie i spekulacje. A na koniec mówi o umyśle i myślach. Tak więc odkryliśmy pole bitwy. To bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, co jest tym polem bitwy. Jest nim umysł. Jak wielu z Was daje sobie z tego sprawę? Wiele problemów, z którymi borykacie się jako chrześcijanie, jest w Waszych myślach. Niech Was to nie zniechęca. Tam właśnie toczy się wojna, a Wam dano broń zwycięstwa. Możemy zburzyć szatańskie warownie i fortece. Popatrzcie, szatan buduje fortecę w umysłach kobiet i mężczyzn, aby powstrzymać ich przed przyjęciem prawdy Ewangelii. Jedna z naszych funkcji realizuje się dzięki duchowej broni, modlitwie, głoszeniu, wysławianiu itd., aż do zburzenia warowni diabelskiej i otworzenia drogi dla Słowa Bożego w celu zbawienia ludzi, i spowodowania zmiany ich życia. W naszym poprzednim wykładzie mówiliśmy na przykład o dwóch antychrześcijańskich siłach, judaizmie i islamie. Każda z nich ma specyficzną warownię, którą musi zburzyć. Warownia w żydowskim umyśle jest następująca. Jeśli uwierzę w Jezusa, nie będę już Żydem. Może być tego nieświadomy, ale to stanowi największą barierę przeciwko przyjęciu prawdy o Jezusie. W kolei muzułmanin ma taką warownię. Bóg nie potrzebuje syna. Nie ma syna Bożego. Jeśli masz zamiar dotrzeć w sposób efektywny do Żyda lub muzułmanina, to zanim naprawdę będziesz mógł na nich płynąć, musisz użyć duchowej broni do zburzania tych warownic. Tak więc mamy broń, aby zwyciężać zauważcie, że ostatecznym celem jest poddanie każdej myśli w posłuszeństwo Chrystusowi przede wszystkim musimy uwolnić ludzkie myśli od fałszywego poddania szatanowi a następnie doprowadzić je do poddania się w posłuszeństwo Jezusowi to jest cudowne, prawda? to cudowne, że dano nam broń abyśmy mogli to uczynić Dzisiejszy wykład nie jest na temat tej broni. Wygłosiłem wiele wykładów na ten temat w przeszłości, ale chcę omówić pewne generalne warunki, które Kościół musi spełnić, jeśli ma być zwycięskim Kościołem. Omówię je krótko. W moim konspekcie umieściłem siedem. Prawdopodobnie moglibyście rozszerzyć listę do ośmiu lub zatrzymać się na sześciu. Ja natomiast zwykle zamykam listę siódmym punktem. Opuszczmy Ewangelię Mateusza, rozdział 12, werset 25. Mamy tutaj bardzo ważne stwierdzenie, które Kościół niestety zbyt często ignoruje. Oto co powiedział Jezus: Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się mówiliśmy o Królestwie Bożym ale jeśli Królestwo Boże jest podzielone przeciwko sobie nie może zwyciężać dlatego główny atak szatana na Kościół ma na celu wprowadzenie podziału czy mu się to udało? przykro to mówić, ale szatan odniósł ogromny sukces jedna rzecz, którą musimy zrobić to przeciwstawić się podziału. Nie znaczy to, że automatycznie połączymy się z każdym i ze wszystkim, co jest nazywane chrześcijańskim. Ale znaczy to, że gdziekolwiek są ludzie prawdziwie wierzący w Jezusa, żyjący zgodnie z Pismem Świętym oraz zaangażowani w miłość i służbę dla Niego, musimy uznawać ich za naszych braci i siostry. Nie możemy pozwolić, aby niepotrzebne bariery dzieliły nas. Ruth i ja współpracujemy w naszej służbie z niezliczoną ilością osób na całym świecie. I generalnie mogę powiedzieć, że nie mamy żadnych problemów w naszych stosunkach z tymi ludźmi. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że zarówno oni, jak i my jesteśmy połączeni w robieniu czegoś pozytywnego. Jesteśmy zaangażowani w to, o czym mówi Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie Bożym po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy nadejdzie koniec. Wierzymy, że naszą odpowiedzialnością jest przygotowanie drogi dla Pana poprzez głoszenie Ewangelii o Królestwie wszystkim narodom. Gdziekolwiek spotykamy się po raz pierwszy z ludźmi, którzy mają taki sam cel, oparty na Piśmie Świętym. Już po dziesięciu minutach czujemy się tak, jakbyśmy znali ich całe życie. Tak więc nie koncentrujcie się na sprawach negatywnych, ujemnych, lecz na tym, co pozytywne. Zobaczycie, że wszędzie, gdzie ludzie są naprawdę zaangażowani w modlitwę, w spawiennictwo, w ewangelizację, tam bariery topnieją. Natomiast tam, gdzie ludzie zajęci są strukturami, programami kościelnymi, zwykle są problemy. Tak więc pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to zabezpieczenie przed niezgodą. To nie jest łatwe, z pewnością. Nie znamy odpowiedzi na każde pytanie, ale jeśli mamy właściwe priorytety, będziemy bliscy osiągnięcia celu. Druga rzecz, którą musimy zrobić, a jest ona niezwykle ważna, jest poznanie i zwiastowanie całego Bożego Słowa. Otwórzmy teraz drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci ten rozdział nabrał ostatnio dla mnie dużego znaczenia uważam, że jest to obraz ostatecznych dni rozpoczniemy od wersetu pierwszego czytajmy a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy cały rozdział trzeci dotyczy rzeczy, które w sposób szczególny odnoszą się do ostatecznych dni Pierwszą rzeczą przedstawioną w tym rozdziale jest generalna degeneracja ludzkiego charakteru i ludzkich zachowań w miarę zbliżania się do końca naszego wieku. Paweł wymienia 18 głównych moralnych i etycznych wypaczeń, które będą charakteryzować ludzkość przy końcu tego wieku. Ich prawdziwym korzeniem jest egoizm. Miłość własna, miłość pieniędzy i umiłowanie przyjemności. Nie znam trzech innych określeń, które opisałyby lepiej współczesną cywilizację niż właśnie one. Miłość własna, miłość pieniędzy i umiłowanie przyjemności. Wszystkie pozostałe mieszczą się w nich. Dużym wrogiem jest egoizm. Musimy o tym pamiętać, bo fakt, że nie używamy narkotyków, alkoholu i żyjemy moralnie, niekoniecznie oddziela nas od świata. Jedyną rzeczą, która naprawdę oddziela nas od świata jest bezinteresowność. Myślę, że wielu moralnych, dobrze żyjących bywalców Kościoła jest faktycznie skrajnymi egoistami. Musimy zrozumieć, że to nie wyróżnia w niczym Kościoła naszych czasów. Cechą w wyróżniającą Kościół jest bezinteresowność. Wyrażająca się w zaangażowaniu w służbie Bogu i ludziom, służyć i być sługą. Paweł idzie dalej i pokazuje różne inne cechy końca wieku. Do niektórych z nich wrócimy później. Paweł bardzo wyraźnie opisuje niezwykły, i nagły przypływ okultyzmu, który jest bardzo widoczny w naszych czasach następnie przy końcu rozdziału przechodzi do tego, co ja uważam za Bożą odpowiedź drugi list do Tymotousza, rozdział trzeci werset 16 całe pismo przez Boga jest natchnione które fragmenty pisma są natchnione? wszystkie, całe pismo czy jesteś tego pewien? jest wielu ludzi, którzy nie są już tego pewni jest wielu kaznodziei, którzy uważają za swoje zadanie poprawianie Boga uzupełnianie Biblii odsłuchanie miejsc, gdzie powinno zostać zmienione, ale moja postawa jest inna. Chcę powiedzieć, iż wierzę, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Aby człowiek Boże był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Rozumiem to w ten sposób, że jeśli chcemy, aby Boże ludzie byli dobrze przygotowani, cała prawda biblijna musi zostać im przedstawiona, a nie tylko jej fragmenty. Musisz wiedzieć, co jest w księdze Zdrasza. Musisz znać nauczanie Amosa. Musisz rozumieć list do Filemona. Dlatego, że to wszystko jest niezbędne, aby być dobrze wyposażonym. Jeśli masz zamiar być dobrze przygotowany. Być może będziesz musiał spędzić mniej czasu przed telewizorem. Przygotowanie do służby Jezusa Chrystusa jest dodaniem na cały etap. Weźcie teraz pod uwagę że tekst listu nie został podzielony na rozdziały przez Pawła tak więc Paweł kontynuuje w rozdziale czwartym od pierwszego wersetu zaklinam was wtedy wtedy to znaczy dlatego a więc zapytajmy dlaczego ze względu na to co powiedział pod koniec rozdziału trzeciego potem przechodzi do bardzo uroczystego zobowiązania zaklinam Was tego przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego nie może być bardziej uroczystego zobowiązania, jak to w obecności Boga i wobec faktu, że wszyscy będziemy musieli odpowiadać przed Jego sądem więc jakie jest to przesłanie? Głoś słowo Powtórzmy to razem. Głoś słowo. Powtórzmy to jeszcze raz. Głoś słowo. Bądź w w każdy czas. Dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Pozwólcie, że zadam Wam teraz bezpośrednie pytanie, na które nie musicie odpowiadać. Jak wielu z Was chodzi do kościoła w niedzielę rano, oczekując, że będziecie przekonywani, karceni, gromieni, napominani? Niektórzy z Was nie wróciliby więcej do kościoła, w którym traktowano by ich w ten sposób. Lecz jeśli kaznodzieja dobrze wykonuje swoją pracę, właśnie to może Wam się przydarzyć. Jakże prawdziwe to te stwierdzenia w dzisiejszych czasach. Albowiem przyjdzie czas, wierzę, że już nadszedł, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, nie tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Myślę, że jest to widoczne w kościele na zachodzie. Jest tam bardzo wielu chrześcijan, którzy muszą mieć nową doktrynę i nowe objawienie, coś nowego, co by ich łechtało i podniecało. Ale to nie jest praca dla nas Naszym zadaniem jest Głoszenie słowa Dlatego Paweł zamyka tę Część listu następującą radą Ale Ty To znaczy Tymoteuszu Bądź czujny we wszystkim Cierp, wykonuj pracy Ewangelisty pełni rzetelnie służbę swoją nie sądzę, aby kiedykolwiek przedtem był czas, w którym byłoby ważniejsze utrzymanie absolutnej prawdy i autorytetu Pisma Świętego. Biblia jest atakowana i podważana w wielu częściach, czego nie bylibyśmy w stanie nigdy przewidzieć. W ostatnich dwóch dekadach ruchy Kościoły i grupy, które uważaliśmy za silne wierze, odeszły od fundamentu Pisma Świętego. Pozwólcie, że zacytuję słowa Pawła z Dziejów Apostolskich, rozdziału 20, wersetu 27. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania Wam całej woli Bożej. Jestem pod wrażeniem zwrotu nie uchylałem się, dlatego, że wskazuje on na ogromną presję, jaka jest skierowana przeciwko tym, którzy zwiastują całą wolę Bożą. Czy to prawda? Społeczne naciski, finansowa i wyznaniowa presja jeśli chcesz zdobyć popularność, to najłatwiejszym sposobem osiągnięcia tego celu jest niegłoszenie całej woli Bożej. Ale pamiętaj, że jesteśmy ostatecznie odpowiedzialni przed Bogiem. Paweł powiedział, że nie jest splamiony ludzką krwią. Myślę, że Paweł rozmował w kategoriach Bożych słów skierowanych do Ezechiela. Ciebie więc, Synu Człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego, gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w imieniu moim. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a Ty nic nie powiesz, aby odwrócić bezbożnego od swego postępowania. Wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od Ciebie. Myślę, że z tego powodu Paweł powiedział, że nie jest plamiony ludzką krwią. Nieczyją krwią nie mógł być splamiony, ponieważ nie uchylał się od zwiastowania całej woli Bożej. Trzeci warunek, który Kościół musi spełnić, aby być Kościołem zwycięskim, został opisany w pierwszym liście Piotra, w rozdziale 5, wersetach 5 i 6. Uważam, że jest on bardzo istotny. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. No tak, mając 70 lat, mogę oczywiście z całego serca powiedzieć na to Amen. Ale nie koniec na tym. Tak, wszyscy powyżej siedemdziesiątki lub pięćdziesiątki oraz ci poniżej dwudziestki. Wszyscy bądźcie ulegli jedni drugim i przyobleczcie się w szaty pokory względem siebie. Wiele się mówiło w Kościele ostatnio o uległości i wiemy, że uległość ma podstawy biblijne. Często tłumaczę wielu ludziom, że tym, o co naprawdę chodzi w uległości, jest postawa i charakter człowieka. Można być uległym, nie ulegają. To jest raczej nastawienie, postawa niż określony sposób postępowania. Piotr mówi, wszyscy zaś przeobleczcie się w szaty pokory. To jest metafora, która nie pochodzi z języka angielskiego. Wyrażenie, którego używa Piotr, znaczy nałożyć fartuk pokory. Słowo fartuch użyte tutaj miało zastosowanie tylko do niewolników. Kiedy miało się taki fartuch na sobie, każdy wiedział, że jest się niewolnikiem. A więc Piotr mówi: Załóż fartuch, przyjmij postawę pokory, która pokaże, że jesteś niewolnikiem każdego. Gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Jego, aby was wywyższył czasu swego. Zawsze tłumaczę ludziom, że pokora nie jest tym, co Bóg może dla nas zrobić. Bóg nigdy nie mówi, uczynię cię pokornym, lecz ukusz się. To jest decyzja, którą musimy podjąć osobiście. Jeśli jesteście zainteresowani, to w Księdze Ezraasza, rozdziale 8, w wersetach od 21 do 23, jest niezwykły przykład szczególnego sposobu ukorzenia się Ezraż wraz z częścią wygnańców Udawał się w drogę z Babilonu do Jerozolimy Bardzo niebezpieczną podróż Która zabrała jak sądzę cztery miesiące Mieli z sobą wszystkie kosztowności ze świątyni Oraz żony i dzieci Ale Ezraż nie zgodził się na wojskową eskortę perskiego monarchy Powiedział, że ufają Bogu Musiał tak zrobić, ponieważ wcześniej twierdził, że Bóg chroni tych, którzy Mu służą Wiecie, to jest jedno z błogosławieństw wyznawania Jeśli wyznajesz coś ustami, przychodzi czas, że musisz postąpić zgodnie z tym, co powiedziałeś Dlatego nie poprosił o grupę żołnierzy i jeźdźców, ale powiedział Potem zarządziłem tam, nad rzeką Achaba post abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie to jest całkowicie biblijne. Nie mam czasu, aby się w to zagłębić, ale jednym z wyznaczonych przez Boga sposobów ukorzenia się jest post. Dawid powiedział w psalmie 35, w wercycie 13, ukorzyłem postem duszę moją. Dlaczego dusza musi się ukorzyć? Ponieważ jest arogancka, jest Twoim ego, które szuka swoich rzeczy. Ona mówi, ja chcę, ja myślę, ja czuję, ja jestem ważny, Spójrz na mnie. I zanim naprawdę będziemy mogli pójść Bożą drogą w swoim życiu, dusza musi ukorzyć się przed Bogiem. Kiedy o tym mówię, przypomina mi się prawnik z Waszyngtonu, który słyszał moje nauczanie o poście, a ponieważ jest chrześcijaninem, zdecydował, że tak zrobię. Miał mizerny dzień, kiedy tylko przechodził obok restauracji albo delikatesów, ciekła mu a żołądek jęcał, żeby zajść do środka. Ale zakończył dzień bez złamania postu. Wieczorem dał swojemu żołądkowi wykład, mówiąc, no żołądku, sprawiłeś mi dzisiaj wiele kłopotów, mam zamiar Cię ukarać, jutro też będę pościł. Właśnie w taki sposób powinniśmy postępować z duszą domagającą się swego. Powinniśmy podporządkować ją woli i umysłowi Bożemu. Wierzę, że chrześcijanie, którzy nie nauczą się w biblijny sposób praktykować postu, nie będą mogli doświadczyć całkowitego Bożego zwycięstwa. Nawet Jezus nie mógł tego pominąć. Zaczął swoją służbę po 40 dniowym poście. Myślę, że daleko nam do Jezusa? On nie powiedział do swoich uczniów, jeśli puścicie. lecz powiedział, kiedy pościcie. W swoim kazaniu na górze, opisanym w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, użył takiego samego języka, mówiąc zarówno o poście, jak i modlitwie. Jeśli chce, abyśmy się modlili, to chce także, abyśmy pościli. Musicie uporać się z tym problemem sami i przy pomocy Ducha Świętego podjąć decyzję, w jaki sposób pościć i jak to robić. Mogę powiedzieć, że Ruth i ja nie odważylibyśmy się kontynuować naszej służby, gdybyśmy nie pościli regularnie. Ponieważ często rzucamy wyzwanie wszystkim głównym siłom Szatana na świecie. Wyzwanie bardzo bezpośrednie. Dlatego potrzebujemy każdej pomocy, jaką możemy otrzymać od Boga. Jednym ze sposobów jest post. Napisałem małą książeczkę zatytułowaną Jak pościć skutecznie. Prowadzę także w radiu cotygodniowe nauczanie na temat postu. Dlatego nie chcę mówić teraz więcej na ten temat. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, możesz zdobyć tę informacje. Następną rzeczą, jaką musimy zrobić, aby zwyciężać, jest włożenie całej zbroi Bożej. Teraz na chwilę musimy wrócić do listu do Efezja, rozdziału 6. Bezpośrednio po wersecie 12 mówiącym o Królestwie Szatana w niebiosach, Paweł mówi w wersecie 13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą że mamy ją wziąć. Ona nie urośnie na Tobie. Bóg Ci jej nie założy Ty musisz się wziąć Paweł pisał do ludzi, którzy byli chrześcijanami Tak samo jak Ty i ja I na nich złożył odpowiedzialność wzięcia zbroi Jeśli przejrzy się po kolei tej zbroi My zrobimy to bardzo pobieżnie w wersetach od 14 do 17 czytamy Pan sprawdy, prawdy, pan ze sprawiedliwości, buty zwiastowania Ewangelii, tarcza wiary, przybica zbawienia, miecz ducha. Jeśli to przeanalizujecie, zbroja ta daje pełne zabezpieczenie od czubka głowy do stóp, ale pozostawia bez ochrony swoje plecy. Jeśli odwrócisz się tyłem, znajdziesz się w niebezpieczeństwie. Pamiętajmy o tym, bo to bardzo ważne. Ale to nie jest jeszcze pełna lista. Mamy tutaj sześć rzeczy, a w Biblii dla określenia pełni jest już ta liczba siedem. Następna, którą będziemy omawiać, jest równie ważna jak pozostałe. Czytajmy wers 18. W każdej modlitwie i prośbie za noście w każdym czasie modły w duchu. Myślę, że to Charles Wesley nauczał o broni każdej modlitwy. I naprawdę każda modlitwa jest bronią, dzięki której możemy sięgnąć do niebios i zaatakować królestwo szatana u jego podstawy. Pozostała broń służy głównie do samoobrony. Natomiast każda modlitwa jest naszym międzykontynentalnym pociskiem balistycznym. Może dosięgnąć każdego celu, każdego miejsca, jeśli tylko zaprogramujemy odpowiedni komputer. Jeszcze jedną rzeczą, którą musimy zrobić, to uświadomienie sobie potrzeby posiadania ponadnaturalnej mocy Bożej. I chcę to podkreślić, ponadnaturalnej. Chrześcijaństwo nie jest ponadnaturalną religią. Czytałem kiedyś, dzieje apostolskie sprawdzają, co by się stało gdybym usunął wszystkie opisy mówiące o oczywistej nadnaturalności. To znaczy nie tylko wewnętrzne, ponadnaturalne doświadczenia, ale rzeczy widzialne, z zmysłami. Księga Dzień Apostolskich ma 28 rozdziałów i po jej przeczytaniu odkryłem, że żaden z tych 28 rozdziałów nie pozostałby nietknięty, gdybyśmy wyeliminowali rzeczy ponadnaturalne. Jest to jedyny zapis w piśmie mówiący o tym, jak powinien działać Kościół. Nie możemy działać efektywnie i nie możemy wypełniać woli Bożej wyłącznie poprzez nasze naturalne możliwości. Musimy posiadać ponadnaturalne możliwości od Ducha Świętego. A głównym sposobem, który nam to umożliwia, są ponadnaturalne dary Ducha Świętego wymienione w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12. Nie będziemy tego czytać Ale spójrzmy tylko na jedno stwierdzenie Pawła Które jak sądzę jest ważne Ono streszcza to, o czym mówię Pierwszy list do Koryncia, rozdział 4, werset 20 1 Koryncia 4, werset 20 albowiem Królestwo Boże zasada się nie na słowie lecz na mocy to nie jest sprawą teologii teologia ma swoje miejsce to nie podlega dyskusji to nie jest kwestią intelektualnego dowodu to jest demonstracja ponadnaturalnej mocy Bożej. odpuszczmy słowa Pawła zapisane w pierwszym miesiącu do Koryncie w rozdziale drugi, w pierwszych pięciu wersetach.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 wszystko, co mnie interesuje, to Jezus Chrystus ukrzyżowany. Głosiłem niedawno w Jerozolimie do zgromadzenia w dużej mierze składającego się z Żydów. Wskazałem im na to, że rzeczą cieszącą się największym szacunkiem wśród Żydów jest wiedza, poznanie. A oto mamy Żyda, który mówi, uznałem za właściwe nic innego nie umieć, to jest bardzo niezwykłe, oprócz Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Dlaczego? Paweł odpowiada na to w pierwszym misie do Koryntia, w dziale trzecim, w czwartym. Nie przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. W żadnym wypadku nie był mówcą, który robi wrażenie na słuchacza. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc, duch przez duże D, duch święty. Moc. To była tajemnica Pawła. Dlaczego Duch Święty potwierdzał swoją moc zwiastowaniu Pawła? Dlatego, że Paweł koncentrował się na Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym. Możesz głosić wszystkie rodzaje eleganckich kazań i teorii. cytować różnego rodzaju doktorów, ale to tylko nudzi Ducha Świętego. Natomiast kiedy zaczynasz wywyższać Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, wtedy Duch mówi, to poświadczę wiemy, że jest to największą potrzebą współczesnego kościoła szczególnie w tym kraju dzisiaj, gdzie otoczeni jesteśmy dużą liczbą muzułmanów Zdajcie sobie z tego sprawy? miliony muzułmanów do umysłu w których nic nie może dotrzeć oprócz działającym ponad naturalnej mocy mamy taką okazję nie musimy nawet do nich jechać Oni sami przyjeżdżają do nas Nie moglibyśmy jechać do ich krajów Aby zwiastować Ewangelię Bo uwięziliby nas lub zabili Ale Bóg sprawił, że oni przyjechali do nas Co Kościół zrobił z tym wyzwaniem? Nadszedł czas, aby Kościół powstał i powiedział Pokażemy im, że Jezus żyje Czasami mówię w ten sposób Za tę dodatkową informację nie trzeba płacić Nie ma tego w moim konspekcie, ale to prawda Powróćmy do drugiego lipca do już raz jeszcze. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Pamiętajmy, że ten rozdział dotyczy ostatecznych czasów. Jest to tematem całego rozdziału, a werset ósmy brzmi. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. Janes i Jambres byli czarownikami w Egipcie. Tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu i niewytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidocznił się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Innymi słowy Paweł mówi, że spór, jaki miał miejsce pomiędzy Mojżeszem i czarownikami na dworze egipskiego faraona, odrodził się znowu w tych dniach pomiędzy sługami Jezusa Chrystusa i ludźmi praktykującymi okultyzm. Tego nie da się załatwić przy pomocy teologii. To jest konfrontacja dwóch sił duchowych, która jest większa. A pamiętajcie, że czarownicy w Egipcie mieli dużo mocy. Pierwsze trzy cuda, które zrobił Mojżesz, owi ludzie byli w stanie powtórzyć. Potrafili zamienić swoje laski w węże. Potrafili zamienić wodę w krew. Potrafili rozkazać żabom, aby wyszły z rzeki. Wszystko to było ponadnaturalne, ale kiedy doszli do kresu swoich możliwości, a Mojżesz poszedł dalej, wtedy powiedzieli, w tym jest palec Boży, to dla za nas za zamądra. Nie wiem, co myślicie o Mojżeszu, ale ja szczególnie lubię tych dwóch mężów, Mojżesza i Jarona. Przecił przed z laską, a ten powiedział do niej, pokażcie mi, co potraficie zrobić. Wtedy Mojżesz rzucił laskę, a ta zamieniła się w węża. Wystarczająco cudowne, ale na Faronie nie wywarło to specjalnego wrażenia. Zapytał swoich czarowników, czy mogą uczynić to samo, a oni odpowiedzieli, że tak. Wrzucili swoje laski i one zamieniły się w węże. Ale potem wydarzała się jedna rzecz. Włosz mój Rzesza połknął węże w Nie wiem, czy zastanawialiście kiedyś nad rzeczą, która potem nastąpiła. Czarownicy wyszli bez lasek, a laska mój Rzesza była grubsza i silniejsza. Tak właśnie się dzieje Rozumiecie to przesłanie? Latka Mojżesza zwyciężyła Nieraz gdy ludzie nie zgadzają się ze mną mówię Słuchajcie, nie sprzeczajmy się Zwróćmy nasze laski i zobaczmy, który wąż wygra W gruncie rzeczy o to chodzi To nie jest kwestia argumentów To jest demonstracja tego właśnie nam potrzeba jeśli chodzi o dary Ducha Świętego szczególnie potrzebujemy trzech darów objawienia słowa poznania słowa mądrości i daru rozróżniania duchu słowa poznania pokazuje nam działania szatana w jaki sposób działa w ponadnaturalnej sferze Słowo mądrości pokazuje nam jak przeciwstawić się jego działaniu w celu pokonania go a rozróżnianie duchów informuje nas o z mocą i aktywnością w dzisiejszym Kościele rozpaczliwie potrzebujemy tych darów. Idźmy dalej. Szósty punkt w moim szkicu jest następujący. Musimy stosować moc radosnej chwały oraz śmiałego zwiastowania. Mam jeden ulubiony fragment Pisma, który mówi o tym. Dotyczy on odbudowy Izraela w ostatnich dniach. Księga Jeremiasza, rozdział 31, werset 7. Gdyż tak mówi Pan, wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów, zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie. Pan wybawi swój lud, resztkę Izraela. Jest tu mowa o trzech aktywnościach lub rodzajach broni, które mają dla nas decydujące znaczenie. Są nimi chwała, zwiastowanie i modlitwa Modlitwa jest następująca O Panie, wybaw swój lud, resztkę Izraela Bóg oznajmił, że wybawi resztkę Izraela Być może powiecie, że może to zrobić bez naszych modlitw Ale w innym fragmencie Pisma Świętego Bóg mówi Nie zrobię tego, dopóki nie zostanę poproszony o to Rozumiecie to? Modlitwa jest naszym wkładem w wypełnienie Bożych celów na ziemi. A Bóg, jak ktoś powiedział, postanowił, że będzie nas potrzebować. Mógłby to zrobić bez nas, ale nie zrobi tego. Modlenie się nie jest tylko rozmyślaniem o tym, czego pragniemy, a następnie proszeniem o to. Modlenie się jest odkrywaniem w Piśmie Świętym objawionych przez Boga celów zostało to pięknie streszczone w słowach Marii Dziewicy kiedy anioł przyniósł obietnicę powiedziała niech mi się stanie według słowa Twego to jest najpotężniejsza i najskuteczniejsza modlitwa jaką kiedykolwiek możesz się modlić Paweł powiedział, że Bóg jest w stanie zrobić daleko więcej niż wszystko to o co moglibyśmy poprosić lub o czym moglibyśmy pomyśleć w jaki sposób możemy to osiągnąć przez wypełnianie Jego Słowa. To, co Bóg obieca nam w Jego Słowie, jest daleko większe niż to, o czym moglibyśmy pomyśleć w naszych naturalnych umysłach. Modlitwa nie jest, jak już powiedziałem, przychodzeniem do Boga z listu zakupów. Jest to inteligentne odkrywanie Bożych celów po to, aby potem osiągnąć ich poziom. Ale to wymaga wytrwałości. Są rzeczy, o które modlimy się z lud od 10 lat i jeszcze ich nie otrzymaliśmy. Kiedy tak się dzieje, to odkrywasz, czy modlisz się z wiarą, czy bez. Bo jeśli modlisz się bez wiary, to mówisz, modlę się już 10 lat i nic się nie stało. Ale jeśli modlisz się z wiarą, to mówisz, odpowiedź jest o 10 lat bliższa niż wtedy, kiedy zaczynałem się modlać. Jezus powiedział, że człowiek powinien trwać w wierze i nie ustawać. Myślę, że razem z Ród odkryliśmy, że jest to jeden z największych sprawdzianów wiary oraz instrumentów kształtujących chrześcijański charakter. To wytrwałość w modlitwie, odkrywanie woli Bożej i proszenie Boga, aby spełnił to, o czym powiedział, że to zrobi. Wtedy przychodzi chwała. Otwórzmy psalm 102 Cały czas nie traćmy z oczu księgi Jeremiasza, ponieważ jeszcze do nie powrócimy Mam nadzieję Tu mamy ponownie proroctwo dotyczące odbudowy Syjonu przy końcu tego wieku Werset 19 mówi Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego I nie chwali Pana Lud, który będzie stworzony Wierzę, że odnosi się to do czasu odbudowy Syjonu Bóg stwarza ludzi z jednym najważniejszym zobowiązaniem Aby co robili? Aby Go chwalili To jest właściwe to jest tak, jak gdyby Bóg mówił, no cóż, mój lud był leniwy i przez tak wiele wieków nie oddał mi chwały, której pragnę, dlatego stworzę ludzi specjalnie wyznaczonych do tego zadania. Myślę, że ruch charyzmatyczny jest tego początkiem. Myślę, że jest wiele słabości i upadków w ruchu charyzmatycznym, ale niewątpliwie wstąpił na nowy poziom oddawania chwały, a przynajmniej ma wizję, jak chwała może wyglądać i jak ważne jest chwalenie Boga. Dawid powiedział w psalmie 8 w wersecie trzecim Z ust dzieci i niemowląt Ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim Aby poskromić wroga i mściciela Kiedy Jezus cytował ten fragment Starego Testamentu W XXI rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersecie dziewiątym Zawieniu słowa Ugruntowałeś moc na zgotowałeś chwałę Zatem w czym tkwi tajemnica siły Bożego Ludu? W chwaleniu Pana Co ono czyni? Kogo poskromi? Wroga i mściciela Dlaczego musimy poskromić szatana? Co on robi przez cały czas? Oskarżana. Może powiesz, dlaczego Bóg nie powstrzyma szatana przez oskarżanie mnie? Dlatego, że Bóg powiedział Dałem wam środki do powstrzymania szatana Jeśli nauczycie się chwalić mnie w taki sposób, w jaki pragnę tego od was Uciszycie szatana Usiłem kilka lat temu w Lozanie Był ze mną francuski tłumacz Zacytowałem ten fragment, a on zacytował to po francusku. Rozumiem język francuski i zdanie, które powiedział, zrobiło na mnie duże wrażenie. Chwała nakazuje milczenie wrogowi i mścicielowi. Co za wspaniałe objawienie, że możemy uciszyć szatana? Możemy powiedzieć do niego: zamknij się. Czy to nie jest cudowne? Jak możemy to zrobić? Poprzez oddanie chwały Bogu. Gdyby Boży Lud chciał poświęcić czas, aby nauczyć się chwalić swego Pana i spędzał godziny na wysławianiu go szczestym sercem i uczciwymi motywami, nie wykręcając Bogu rąk, lecz chwaląc go dlatego, że jest godny chwały, cała atmosfera wokół zmieniłaby się. Ludzkie serca zostałyby otwarte. Moce ciemności, które związują kobiety i mężczyzn, zostałyby potrząśnięte i wyrzucone. Mówię Wam, jesteśmy dopiero na brzegu oceanu, którym jest moc wysławiania. Wróćmy teraz do księgi Jeremiasza, rozdziału 37. Proklamacja. Ogłaszanie jest to coś, do czego Bóg zaczął pobudzać ród i mnie w ostatnich kilku latach w nowy sposób. Widzicie, proklamowanie jest w gruncie rzeczy zadaniem herolda. W Nowym Testamencie słowem używanym do określenia kaznodziei jest słowo herold. Paweł powiedział, że Bóg ustanowił go nauczycielem, apostołem i heroldem, tym, który ogłasza. Od kiedy zacząłem głosić przez radio, przekonuję się coraz bardziej, jak dużo można osiągnąć tylko poprzez zwiastowanie prawdy Słowa Bożego. Część siły islamu, o czym wspomniałem wcześniej, bierze się stąd, że od ponad 13 wieków pięć razy dziennie z meczetu rozchodzi się proklamowanie o Allahu i Mahomecie. Sprowadziło to ciemność na te narody, o której nie masz pojęcia, jeśli nigdy jej nie doświadczyłeś. Co to jest? To jest siła ogłaszania, proklamowania fałszu. Musimy pokonać tę moc poprzez proklamowanie prawdy. Musimy ogłaszać prawdę. Tak jak widzieliście, Ruth i ja posiadamy cały arsenał fragmentów pisma, które używamy do wygłaszania proklamacji. Wiele z nich proklamujemy kilka razy w tygodniu. Otwórzmy teraz Piątą Księgę Mojżeszową, rozdział 33, wersety od 25 do 27, po to, aby dać Wam małą ilustrację. Używając fragmentów Pisma Świętego do proklamacji, zamieniamy zaimki Ty, Twoje, na my, moje. Z żelaza i z piżu niech będą zasuwy moje, a ile dni moich, tyle niech będzie wygody mojej. Nikt nie jest taki jak Bóg o Jeszurunie, który jeździ po niebie dla mnie na pomoc i we wspaniałości swojej nad obłokami. Schronieniem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne. I przepędził przede mną wroga i rzekł, wy ten. Wait a we'll do one more. To tylko jeden przykład. Drugi list do Koryntian, rozdział 9, werset 8 jest podstawą naszej wiary w finansowe wsparcie naszej służby. Ponownie zamieniamy zaimki ty na my. A władny jest Bóg udzielić nam wszelkiej łaski, abyśmy mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. May abound to every good Jeśli powtarzasz to każdego dnia, jak możesz obawiać się jakiegokolwiek niedostatku? Zauważcie, to jest łaska. Chcę Wam powiedzieć, że nie musicie na to zapracować, musicie w to wierzyć. Dotarliśmy do ostatniego punktu. Ostatniej rzeczy, jaką musimy zrobić, aby Kościół był zwycięski. Objawienie Jana, rozdział 12, werset 11. A oni, wierzący na ziemi, zwyciężyli go. Kogo? Szatana. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że jesteśmy w bezpośrednim konflikcie z szatanem? To jest oczywiste. Oni go zwyciężyli. To jest konflikt bezpośredni. Oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. To jest naprawdę jeszcze jeden przykład proklamowania. Nauczam, że zwyciężam szatana wtedy, gdy osobiście świadczę o tym, czego naucza Boże Słowo na temat dzieła krwi Jezusa w moim życiu. My to ogłaszamy. Mam siedmioczęściową proklamację, którą wygłaszamy, ale teraz nie mamy na to czasu. Jeśli będziesz to czynić, zwyciężysz szatana, ale musisz być szczególną osobą. O takich ludziach jest powiedziane, że nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Co to znaczy? To znaczy, że dla nich było ważniejsze wykonywanie woli Bożej niż zachowanie życia. Co to jest? To jest zaangażowanie. Szatan nie boi się niezaangażowanych chrześcijan. W ostateczności może ich pokonać. Ale ci, którzy są raczej gotowi oddać swoje życie, niż sprzeciwić się Panu lub odwołać swoje świadectwo, ci są zwycięzcami. Amen. Pomódlmy się na koniec Módlmy się o Kościół, włączając w to nas O Boże, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo tak jasno pokazuje nam warunki, jakie musimy spełnić, aby zwyciężać A jeszcze bardziej za chwalebną możliwość zwycięstwa Panie, wyznajemy nasze grzechy i nasze braki Wielokrotnie nie ufaliśmy Ci i nie byliśmy posłuszni Panie, przepraszamy i prosimy o wybaczenie w imieniu swoim i całego Kościoła Jezusa Chrystusa. I modlimy się, Panie, abyś przez moc Twojego Ducha Świętego uzdolnił i przygotował nas do sprostania warunkom koniecznym do tego, abyśmy byli zwycięzcami dla Twojej chwały. W imię Jezusa. Amen.